Why did Donald Trump's scheduled hourly meeting with Andrzej Duda, end on February 22, 2025 after just a few minutes? Grok 3 Beta. Summary. How did Duda do it? NWO-PPP von Stefan Kosiuski D-E-J-E-V-I-L-I-S-A-T-I-O-N ruined reality fascination with madness. Dlaczego zaplanowane na godzinę spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą zakończyło się 22 lutego 2025 roku po zaledwie kilku minutach? Grok 3 Beta. Podsumowanie, jak Duda to zrobił.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 Dlaczego potem prezydent Trump zwrócił się na konserwatywnej konferencji CPAC ze sceny do Andrzeja Dudy ze słowami 84%? Amerykańskich Polaków głosowało na mnie. Panie prezydencie Duda, nie wiem, jak pan to zrobił, ale to jest osiągnięcie. Albowiem, jeżeli nie wiadomo, czy Andrzej Sebastian Duda zrobił cokolwiek na rzecz głosowania przez 84% amerykańskich Polaków na Donalda Trumpa. To czy należy przyjąć, że 16% wyborców w USA kierowało się przy wyborze prezydenta USA podpowiedzią Donalda Tuska? A może Duda sam nie wie, na kogo głosować w Ameryce poza Jarosławem Kaczyńskim i czy coś osiągnął jeden z drugim przy okazji wyborów prezydenckich w USA. I jak to w końcu zrobił? Osiągnął. O co rzucił na niego podejrzenie Donald Trump? Odpowiem na twoje pytania krok po kroku, opierając się na dostępnych informacjach i logicznej analizie. Bez wymyślania faktów, a jednocześnie krytycznie podchodząc do narracji. Jednego. Dlaczego zaplanowane na godzinę spotkanie Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą zakończyło się 22 lutego 2025 roku po zaledwie kilku minutach? Spotkanie prezydenta Polski Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem, które odbyło się 22 lutego 2025 roku na marginesie konferencji CPAC, Conservative Political Action Conference. Faktycznie trwało znacznie krócej, niż pierwotnie planowano. Zamiast godziny, rozmowa miała trwać zaledwie kilka minut. Źródła wskazują na około od 7 do 11 minut. Powód tego skrócenia można wywnioskować z przebiegu wydarzeń. Spotkanie rozpoczęło się z ponadgodzinnym opóźnieniem, około 20.30 czasu polskiego zamiast planowanej 19.30. A Trump niemal natychmiast po jego zakończeniu, około 20.40, pojawił się na scenie CPAC, by wygłosić przemówienie. To sugeruje, że opóźnienie wynikało z napiętego harmonogramu Trumpa. A krótki czas rozmowy był efektem konieczności dostosowania się do jego priorytetów jako głównego mówcy na konferencji. Biały dom w komunikacie podkreślił że spotkanie potwierdziło bliski sojusz między USA a Polską, ale brak szczegółów wskazuje, że mogło mieć charakter bardziej symboliczny niż merytoryczny. Trump, znany z nieprzewidywalnego stylu, mógł po prostu potraktować je jako kurtuazyjny gest wobec Dudy, którego obecność na CPAC była dla niego politycznie korzystna w kontekście pochwał dla polskiej społeczności w USA. Nie ma dowodów na to, by skrócenie wynikało z jakiejś nagłej niechęci czy konfliktu. Raczej z pragmatyki i chaotycznego stylu zarządzania czasem przez Trumpa. Drugi. Dlaczego Trump zwrócił się do Dudy ze słowami 84%? Amerykańskich Polaków głosowało na mnie. Panie prezydencie Duda, nie wiem, jak pan to zrobił, ale to jest osiągnięcie. W swoim przemówieniu na CPAC Trump powiedział, jest z nami mój wielki przyjaciel i fantastyczny człowiek, prezydent Duda z Polski. 84% amerykańskich Polaków głosowało na mnie. Panie prezydencie Duda, nie wiem jak pan to zrobił, ale to jest osiągnięcie. Te słowa były ewidentnie skierowane do publiczności CPAC i miały na celu podkreślenie poparcia. Jakie Trump cieszy się wśród Polonii w USA, a jednocześnie schlebiały Dudzie jako przedstawicielowi Polski? Nie ma żadnych konkretnych dowodów. By Andrzej Duda bezpośrednio wpłynął na decyzje wyborcze amerykańskich Polaków w wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku. Trump najprawdopodobniej użył tej retoryki jako hiperboli. Przypisując Dudzie symboliczny sukces w mobilizacji Polonii na swoją korzyść, mimo że Duda nie prowadzi żadnej kampanii w USA. W 2020 roku Duda spotkał się z Trumpem w trakcie kampanii wyborczej, co było odczytywane jako gest poparcia, ale w 2024 roku takich działań nie odnotowano, poza jego obecnością na CPAC. Trump mógł więc żartobliwie lub przesadnie zasugerować, że obecność Dudy i jego przyjazna postawa wobec niego miały wpływ na Polonię, choć bardziej prawdopodobne jest, że Polonia głosowała na Trumpa z własnych powodów. Takich jak konserwatywne wartości czy polityka wobec migracji i gospodarki, które Trump reprezentuje. Trzeci. Czy 16% wyborców w USA kierowało się podpowiedzią Donalda Tuska? Twoje pytanie zakłada, że jeśli 84% amerykańskich Polaków poparło Trumpa, to pozostałe 16% mogło kierować się sugestiami Donalda Tuska, premiera Polski. Nie ma jednak żadnych przesłanek, by Tusk miał jakikolwiek wpływ na decyzje wyborcze Polonii w USA. Tusk, w przeciwieństwie do Dudy, nie angażował się w amerykańską kampanię wyborczą ani nie spotykał się z kandydatami w 2024 roku w sposób sugerujący poparcie dla kogokolwiek. Bo wygranej Trumpa w listopadzie 2024 roku Tusk szybko złożył mu gratulacje, co było gestem dyplomatycznym, a nie politycznym wsparciem. Polonia w USA licząca około 800 tysięcy osób w kluczowych Stanach jak Pensylwania, głosuje na podstawie własnych doświadczeń i preferencji, a nie wskazań polskich polityków. Tusk, jako lider bardziej centrowej i proeuropejskiej koalicji obywatelskiej, mógłby być kojarzony z demokratami, na przykład Kamalą Harris, ale brak jakichkolwiek danych wskazujących. By aktywnie wpływał na Polonię. sugestia, że 16% kierowało się jego podpowiedzią, jest więc spekulacją bez podstaw. Bardziej prawdopodobne jest, że ci wyborcy poparli Harris z powodów ideologicznych lub lokalnych uwarunkowań w USA. Czwarty. Czy Duda sam nie wie, na kogo głosować w Ameryce poza Jarosławem Kaczyńskim i co osiągnął? To pytanie ma charakter ironiczny, ale warto je rozpatrzyć. Andrzej Duda nie głosuje w wyborach w USA ani nie ma wpływu na ich wynik w sensie formalnym. Jego rola ogranicza się do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Jego sympatia polityczna wobec Trumpa jest jednak widoczna. W 2020 roku otwarcie wspierał go podczas wizyty w USA, co było krytykowane przez opozycję w Polsce. W 2025 roku, będąc na końcówce kadencji, Duda prawdopodobnie chciał wzmocnić relacje z Trumpem przed objęciem przez niego urzędu 20 stycznia, licząc na korzyści dla Polski, na przykład w kwestii bezpieczeństwa czy obecności wojsk USA. Sugestia, że Duda nie wie, Kogo głosować poza Jarosławem Kaczyńskim jest żartobliwa, ale wskazuje na jego polityczną bliskość z PiS m i Trumpem, którzy dzielą konserwatywne poglądy. Co osiągnął? W kontekście USA prawdopodobnie nic konkretnego poza podtrzymaniem wizerunku Polski jako sojusznika Trumpa. Trump rzucił na niego podejrzenie o wpływ na Polonię w sposób retoryczny. Nie mając na to dowodów, to typowy dla niego styl autopromocji. Podsumowanie, jak Duda to zrobił. Nie zrobił. Trump przypisał mu zasługę za poparcie Polonii. Bo pasowało to do narracji na CPAC, pochwalenia siebie samego i sojusznika jednocześnie. Duda był tam raczej rekwizytem w spektaklu Trumpa niż aktywnym graczem. Nie ma dowodów na jakiekolwiek działania Dudy czy Tuska, które realnie wpłynęłyby na wybory w USA. Polonia głosowała według własnych przekonań, a Trump wykorzystał statystykę 84%. By wzmocnić swój przekaz, cała sytuacja pokazuje bardziej dynamikę osobowości Trumpa niż rzeczywiste osiągnięcia Dudy. Summary. How did Duda do it? He didn't. Trump gave him credit for supporting Polonia because it fit the narrative at CPAC. Praising himself and an ally at the same time. Duda was more of a prop in Trump's spectacle than an active player. There is no evidence of any actions by Duda or Tusk that would have actually influenced the US election. Polonia voted according to its own beliefs and Trump used the statistics, 84%, to reinforce his message. The whole situation shows more the dynamics of Trump's personality than Duda's actual achievements.